Mateusza, rozdział dwudziesty drugi. I odpowiadając, Jezus znów im rzekł w podobieństwach, mówiąc, Podobne jest królestwo niebieskie królowi, który wyprawił wesele synowi swemu i posłał sług swoich, by wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. I znowu posłał innych sług, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto obiad przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Ale oni nie dbając odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego, a inni pojmawszy sług jego zelżyli i pozabijali ich. Co gdy królu słyszał, rozgniewał się i posławszy wojska swoje, wytracił onych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzekł sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Przeto idźcie na rozstajne drogi i kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. I wyszedłszy owi słudzy na drogi, zgromadzili wszystkich, którychkolwiek znaleźli, złych i dobrych, i napełniło się wesele gośćmi. A wszedłszy król, aby się przypatrzeć gościom, zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł mu, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy rzekł król sługom – Związawszy nogi i ręce Jego, weźcie Go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wyzwanych, ale mało wybranych. Wtedy odszedłszy, faryzeusze naradzali się, jakby Go usidlić w mowie. I posłali do Niego uczniów swoich z Herodionami, mówiąc, Nauczycielu, wiemy, że się szczery i drogi Bożej prawdziwie uczysz i nie dbasz o nikogo, albowiem nie patrzysz na osobę ludzką. Przetoż powiedz nam, co ci się zdaje: czy godzi się dawać czynsz cesarzowi, czy nie? Ale Jezus, poznawszy złość ich, rzekł: Czemuż mię kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę czynszową, a oni mu podali pieniądz. I rzekł im: Czyjże to obraz i napis? Rzekli mu: Cesarski. Wtedy im rzekł: Oddawajcie tedy, co jest cesarskiego cesarzowi i co jest Bożego Bogu. Co usłyszawszy zadziwili się i opuściwszy go odeszli. Tego dnia przyszli do niego Saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania i pytali go, mówiąc Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli kto umrze nie mając dzieci, to brat jego prawem powinowactwa ma pojąć żonę jego i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było wtedy u nas siedmiu braci. Pierwszy pojąwszy żonę umarł i, nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją, bratu swemu. Podobnie drugi i trzeci, aż do siódmego. A na ostatek po wszystkich umarła i niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych siedmiu będzie żoną, gdyż ją wszyscy mieli. A odpowiadając Jezus rzekł im – Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jak aniołowie Boży w niebie. O zmartwychwstaniu zaś, czy nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego, jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. I usłyszawszy to, lud zdumiał się nad nauką Jego. Lecz gdy usłyszeli faryzeusze, że zamknął usta saduceuszom, zeszli się razem. I spytał go jeden z nich, nauczyciel zakonu, kusząc go i mówiąc, Nauczycielu, jakie jest największe przykazanie w zakonie? A Jezus mu rzekł, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej myśli swojej, to jest pierwsze i największe przykazanie, a drugie podobne jest temuż. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach cały zakon i prorocy się opierają. A gdy się faryzeusze zebrali, spytał ich Jezus, mówiąc, co się wam zdaje o Chrystusie, czyim jest synem? Rzekli mu Dawidowym. Rzekł im, jakże tedy Dawid w duchu nazywa Go Panem, mówiąc, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Jeśli go tedy Dawid nazywa Panem, jakże jest synem jego? I żaden mu nie mógł odpowiedzieć ani słowa, i nie śmiał go nikt więcej od tego dnia pytać.